19 to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon ma niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Polski żołnierz ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. 8 milionów osób wzięło udział w protestach akcji Żadnych Królów w całych Stanach Zjednoczonych. Potrzebna czy nie? Niedziela handlowa dziś. Duże sklepy otwarte do późnych godzin wieczornych. Polski żołnierz został ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. Poszkodowany odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. O szczegółach zdarzenia mówiła korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie Milena rashid shehab na antenie Polskiego Radia 24. Co się zdarzyło podczas patrolu, kiedy dobrze oznaczony samochód który jechał w południowym Libanie, najechał na minę Pułapka. Poważnie został uszkodzony samochód, polski żołnierz jest lekko ranny. To wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia Nie wiadomo, kto podłożył tyminę, ale to, co na to zwraca uwagę UNIFIL, czyli pokojowa misja ONZ,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 Opozycja uważa, że decyzja rządu o obniżce podatków zawartych w cenie paliw jest spóźniona, mówi Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Prawie miesiąc opóźnienia, wydrenowanie z kieszeni Polaków 2 miliardów złotych. Jest to moim zdaniem zabieg taki typowo przedświąteczny, że Polacy za bardzo nie krytykowali rządu Donalda Tuska, tylko poczuli, że dostali jakiś prezent. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi paliwa mają być tańsze o złotówkę i 20 groszy na litrze. Ponad trzech tysiącach amerykańskich miast i miejscowości we wszystkich 50 stanach USA. Ludzie wyszli na ulicę i demonstrowali swój sprzeciw wobec prezydenta Donalda Trumpa i jego polityki. W sumie ponad 8 milionów ludzi. Akcja protestacyjna Żadnych Królów odbyła się po raz trzeci od kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu.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 Dziś się na kraju dzień niedziela handlowa. Większość dużych sklepów i galerii handlowych jest otwarta do późnych godzin wieczornych. Czy taki dodatkowy dzień na zakupy jest potrzebny? Pytała mieszkańców Katowic Agnieszka Loch. Zauważył Pan? Y, wielu ludzi w sklepach, szczególnie w galeriach handlowych. Ty byłeś na zakupach? Byłem. Myślę, że tak, że to jest potrzebne jednak, bo na ostatnią chwilę zakupy to też się zdarza dla ludzi, którzy pracują przede wszystkim. Czy pani jest już gotowa na święta? Zupełnie nie. Jeszcze <śmiech> będę robić zakupy. Chyba to będzie last minute. Czy pani dzisiaj? Była w sklepie? Było. Ja uważam, że to powinien być czas taki, żeby przygotować się też na wielki tydzień, więc dla mnie nie jest to potrzebne. Jak najbardziej, no trzeba się zaopatrzyć na te święta. W tym roku osiem takich niedziel handlowych, następna 26 kwietnia przed majówką. A dziś nie taka zwyczajna niedziela, ale palmowa.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 Pogoda. W nocy na południowym wschodzie Polski oraz na krańcach północno-zachodnich opady deszczu w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od minus dwóch do plus dwóch. Cieplej miejscami na południowym wschodzie około 5 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich Sudetów około minus trzech. Wiatr na zachodzie porywisty. Jedynka.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 Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem. W nim, oprócz sporej dawki dobrej muzyki, będą informacje ze świata sportu, rozmowy i relacje. Przeniesiemy się do planicy, gdzie karierę zakończył Kamil Stoch. Sprawdzimy, co dzieje się u polskich piłkarzy przed barażowym meczem ze Szwedami. Zajrzymy na tor Formuły 1 do Japonii, gdzie mamy od dziś najmłodszego w historii lidera klasyfikacji generalnej. Przeanalizujemy trudną sytuację Igi Świątek. Będą też meldunki z siatkarskich i Żekarskich hal, czyli wszystko to, co w takiej audycji powinno się znaleźć. Ale na początek skrót sportowych wiadomości. Kamil Stok zajął 30 miejsce na Mamucie i Skoczni w Planicy w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata, którymi zakończył sportową karierę. Wygrał prowadzący na półmetku Norwek Marius Lindvik. Warta Zawiercie przegrała z Zaxem Kędzierzyn-Koźle 2-3 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału siatkarskiej plus ligi. Kolejny mecz 6 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu. Polskie szablistki Julia Cieślar, Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor i Maria Wińskiewicz zajęły czwarte miejsce w zawodach Szermierczego Pucharu Świata w stolicy Uzbekistanu, czyli Taszkięcie. W meczu o brąz przegrały z Japonkami 44 do 45. Słoweniec Slawko wincić będzie głównym sędzią wtorkowego meczu Szwecja-Polska w Sztokholmie o awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. To finał Baraży. W półfinale 26 marca Białoczerwoni pokonali Albanię 2 do 1, a drużyna trzech koron wygrała z Ukrainą 3 do 1. W Ostrowie Wielkopolskim rozegrano żożlowy memoriał Rifa Speed Speedmasters, w którym triumfował Brytyjczyk Robert Lambert. Trzeci był sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk przegralił się z MTS-em Kwidzyn 28 do 30 w meczu 24 kolejki Superligi. Liderem jest broniąca tytułu Wisła Płock. Duńczyk Jonas Winigord wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. Na ostatnim siódmym etapie ze startem i metą w Barcelonie najszybszy był Australijczyk Brady Gilmore. Natomiast Belg Jasper Philipsen wygrał jednodniowy wyścig kolarski in Flanders Fields. Rywalizacji nie ukończył Kamil Gradek. Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa okazał się najlepszy w wyścigu Formuł 1 Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Była to trzecia runda cyklu, rywalizacja o Mistrzostwo Świata. Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oskar Piastri z McLarena. Trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. A teraz w naszej audycji pora na pierwszą piosenkę. Zaczynamy trochę przekornie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni.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 Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło Zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze i brat Maszynie, jak noga w skarpecie Sprzedawca w kantynie Kamyczek na polu i strażnik na straży Lodówka wciąż ziębi Kuchenka wciąż parzy A po co, a po co tak dłubie i dłubie A za co, a za co tak myśli i skubie I tak się przykłada i mówi z ekranu I bredzi latami i wieczorem i rano To już jest koniec Nie ma już nic Nie już Jesteśmy wolni Możemy iść to już jest koniec Możemy być Jesteśmy wolni Bo nie ma już nic Nie ma już nic, nic, nic, nic. Oczywiście elektryczne gitary i ich słynny przebój z 1992 roku, czyli to już jest koniec. Kamil Stoch miał 5 lat, kiedy ta płyta się ukazała, no a dziś ma tych lat 38 i rzeczywiście to już dla niego koniec sportowej kariery, trzeba powiedzieć, bo dziś w planicy oddał ostatnie skoki. No właściwie lot nie było niestety 200 metrów. Temu wszystkiemu przeglądał się Andrzej Grabowski. Witam Cię Andrzeju. Dobry wieczór, kłaniam się. No cały weekend z jedynką, ze skokami, z lotami, z Kamilem Stochem dobiegł końca, no i jego fantastyczna kariera też dobiegła końca. Tak, kariera piękna, kariera bardzo długa, bo przecież od debiutu w Pucharze Świata do finału tej kariery minęły 22 lata, kariera... Pełna sukcesów, które wymieniać można godzinami i kariera też z niełatwą końcówką, nie oszukujmy się. To zawsze jest ten, wydaje mi się, dylemat wybitnych sportowców, kiedy skończyć, czy próbować kończyć na szczycie czy próbować walczyć do samego końca. Kamil Stok zdecydował się na tę drugą opcję, choć sam przyznawał, że chciał skończyć na szczycie, bo chciał tę karierę skończyć cztery lub 3 lata temu pod warunkiem, że zdobyłby medal kolejno Igrzysk Olimpijskich bądź Mistrzostw Świata. Tam były czwarte miejsca i szóste i dlatego Kamil karierę kontynuował, ale potem te 3 lata były bardzo, bardzo trudne. Bardzo nieudane. Ostatnie dwa lata indywidualnej pracy z trenerem Michalem Doleżalem też nie przyniosły takiego efektu, na jaki chyba wszyscy liczyli. Tutaj największy problem jednak nie był w warsztacie trenera Doleżala, a w tym, że Kamil po prostu, po prostu za bardzo chciał. Stąd tak trudne te ostatnie lata, ale przecież kariera wybitna i kariera, którą choć Kamil skończył te zawody na 30 miejscu, kończy z uśmiechem. Zresztą te zawody z pewnym dreszczykiem, bo jeden zawodnik dzisiaj odpadał po, po pierwszej serii, choć to konkurs finałowy dla, dla 30 najlepszych skoczków sezonu, ale ten jeden zawsze wiadomo, że w takiej sytuacji odpada, jeden odpada, ponieważ akurat tutaj Słoweńcy nie uzbierali czterech zawodników w najlepszej 30, więc przysługiwało im wystawienie jeszcze jednego skoczka. To spowodowało, że Stok był długo ostatni, aż w końcu euforia na skocz kiedy Niemiec Felix Hoffman zepsuł skok i wtedy Kamil wiedział, że odda też tę próbę finałową. W tej finałowej próbie trenerką Kamila Stocha była jego żona Ewa Bilan Stoch. To ona machnęła chorągiewką do ostatniej próby Kamila Stocha na 190 metra. Jakie wrażenia po tym konkursie Kamil ma? Posłuchajmy. Było takie ów.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 wszystko. No i po prostu zobaczyłem tylko flagę, nie? Zobaczyłem flagę, ruch flagą. Pojechałem. Dziś rekordów świata dodajmy nie było. Było kilka ładnych skoków, acz wydawało się, że te zawody miały dużo większy potencjał niż wskazywały na to wyniki, bo najdłuższy lot to bodaj 240,5 metra domena prełca. Warunki były świetne, tylko że sędziowie niestety chyba trochę bali się pozwolić zawodnikom na coś więcej. Wygrywa Norweg Marius Lindvik, drugi właśnie domen preut Słoweniec, dla którego zjechało tu mnóstwo mnóstwo słoweńców, którzy świętowali i małą kryształową kulę i tę dużą i też przecież to co osiągnął wcześniej i też przy okazji ten mniejszy triumf w turnieju Planica 7. Na trzecim miejscu dodajemy inny Norwek Forfanka taką ciekawostką zawodnik, który okazuje się być bardzo zdolnym lotnikiem, Francuz Valentin Huber na miejscu piątym. Puchar Świata tutaj niestety nie mamy wielkich powodów do zachwytu. 23. Kacper Tomasiak. Wiemy, że Kacper już długo w końcówce nie było. Kamil Stok dodajmy na miejscu 31. I to tyle. Bardzo to słaby sezon. Za chwilę do podsumowania tej polskiej perspektywy dojdziemy, ale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 Pucharu Świata. Puchar Narodów kończymy na szóstym miejscu, prawie będąc dogonionymi przez Finów. Bardzo mały, marny ten dorobek punktowy. I pytanie, co dalej? Czy Maciej Maciusiak utrzyma posadę? Wydawało się to długo dość pewne i chyba wciąż na razie jest faworytem do tego, żeby dalej tę kadrę prowadzić. A jak problemy polskich skoków diagnozuje Maciej Maciusiak? Posłuchajmy. Tak, krytyka nas się też na, należy. No wiemy po części też dlaczego, co, co było przyczyną, bo jeżeli tu, tu popatrzymy, to się Posypało i wszystko, i technika, i, i sprzęt, i, i można powiedzieć wszystko, nawet zawodnicy oczywiście nie byli jak najszybsi przez cały sezon w Płaże Świata, tu, tu po prostu no odstawaliśmy bardzo, bardzo bardzo dużo. A pewną ciekawostką informacja z dzisiejszego programu TVP Sport z trzeciej serii, w którym Jakub Balcerski ze Sport.pl poinformował, że do Polski wrócić ma Stefan Horngacher, który przecież pamiętamy, jak pięknie prowadził naszych skoczków od 16 do 19 roku, a ostatnio przez 7 lat prowadził Niemców. Dziś z Niemcami pożegnał się i wydawało się, że pewnie zajmie jakieś dyrektorskie stanowisko w tych niemieckich strukturach. Aż tu nagle kto wie, jaką rolę obejmie Stefan Horngacher. Teoretycznie patrząc na jego ambicje i obecnie marzenia, to chyba wydawałoby się, że powinien być jakimś dyrektorem sportowym, ale w którą stronę to pójdzie? Jesteśmy bardzo ciekawi. Adam już zapowiada konferencję Polskiego Związku Narciarskiego na poświętach i wtedy mamy wiedzieć więcej, co się nowego w polskich skokach wydarzy pod kątem przyszłej zimy. A mówił Andrzej Grabowski, który wciąż jeszcze z planicy, bo tam żegnaliśmy trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. No mamy nadzieję, że to pożegnanie rzeczywiście we łzach, ale takich też sentymentalnych, a że następcą Kamila Stocha będzie ten, który zdobywał już przecież medale jako nastolatek podczas niedawnych igrzysk we Włoszech, czyli Kacper Tomasiak. Pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce o sporcie. Informacja z ostatniej chwili piłkarze reprezentacji Polski wylądowali w Sztokholmie, gdzie we wtorek zmierzą się ze Szwecją w meczu o awans do Mistrzostw Świata. Tak poinformowano na koncie Łączy Nas Piłka na Platformie X. Kilka godzin przed wylotem Biało-Czerwoni odbyli trening na Stadionie Narodowym w Warszawie. I więcej o polskich piłkarzach i o tym zbliżającym się meczu będziemy mówić w drugiej części naszej audycji po 20. A teraz o wielkich emocjach, bo takie emocje w plus Lidze Siatkarzy to coś, na co kibice czekają z niecierpliwością. Nie zawsze wygrywają przecież faworyci. A jeszcze w sytuacji, w której faworyt, będący jedną nogą Final Four Ligi Mistrzów, może odpaść w ćwierćfinale polskiej ligi i możemy mówić o czymś wyjątkowym. Zresztą potwierdza to Tomasz Gancarek, który zgłasza się z Sosnowca. Niespodzianka, powiedzieć to mało, jest sensacja. Zaksa Kędzierzynko źle wygrała pierwszy ćwierćfinał. Z wartą zawiercie 3 do 2. Jakub Szymański zaserwował na 22 do 20 w tajbreku. Ponad 3 godzinne spotkanie, gdzie przegrywaliście 0 do 2. Panie Jakubie, wielkie gratulacje, bo to był świetny mecz. No Na pewno fantastyczne widowisko dla kibiców.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 Walka, determinacja, motywacja do tego, żeby tutaj wygrać, pomimo tego, że zaczęliśmy tak naprawdę przegrywać 2-0, nie poddaliśmy się, walczyliśmy dalej. Ja przed meczem już powiedziałem, że to, co było w fazie zasadniczej, nie ma znaczenia. W tych dwóch pierwszych setach wcale nie wyglądaliście źle, choć przegraliście do 22, natomiast od trzeciej partii to był pokaz nieprawdopodobnej zagrywki, z którą Warta sobie nie mogła poradzić. Zdecydowanie, no, serwis to jest jeden z tych elementów, z którego możemy być naprawdę mega dumni, bo kto nie wchodził na tą zagrywkę, to kopał i to naprawdę bardzo solidnie. Nie, rzadko kiedy treningi są, żeby, żeby tak strzelać, ale też musimy wiedzieć, że to jest 1-0, duża zaliczka, ogromna jak najbardziej, ale... Eee, tu trzeba jeszcze wrócić do siebie i wygrać. To będzie nasz priorytet na pewno w tym momencie. Bartosz Kwolek, przyjmujący warty zawiercie, była ta sytuacja, panie Bartku, z tie-break'a. 14-13, pan atakuje piłka minimalnie na aucie. To chyba duży żal do samego siebie, bo rzeczywiście ten mecz mógłby się skończyć. No, myślę, że tie -break to już jest oddzielna historia. Myślę, że przede wszystkim ten trzeci, czwarty set najbardziej boli, bo stanęliśmy, przestaliśmy grę w środkówkę i, i myślę, że jeżeli byśmy zagrali... Na swoim poziomie to któryś z tych setów by, by był na naszą korzyść i byśmy zamykali spotkanie już wcześniej. Co mogę powiedzieć? Tajbrek rządzi się swoimi prawami, wiadomo, że, że żałuje tej, tej, tej ostatniej piłki kończącej. Ale no taki jest sport, centymetry, milimetry czasami. To widzieliśmy w drugą stronę, gdy te dwie ostatnie piłki trener Gianni wygrał tak naprawdę wideoweryfikacją. No dokładnie, więc taki jest sport, nic się jeszcze nie kończy, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do do Sosnowca. Ponad 30 błędów na zagrywce, to musi martwić. Martwi, martwi. W ogóle nasza gra martwi. Nie wiem, nie wiem, co się stało, bo zagraliśmy wydaje mi się, że super spotkanie we Włoszech. A teraz zupełnie nam odcięło naszą taką energię i jakąś taką wolę walki, także trzeba na pewno przegadać i, i, i startować. A ta podróż może mieć jakieś znaczenie? To, co było za Wami, właśnie ten przelot przez Rzym, Kraków? No nie wiem, no na pewno coś tam, coś tam dało siwe znaki, ale też bez przesady, no. Jesteśmy profesjonalnymi sportowcami, także podróże to jest też część tej roboty. Smutno, ale i wesoło. W jednej ekipie smutno, w drugiej wesoło. Podobnie jak u Siatkarek, bo tam mamy ćwierćfinały i cieszą się zawodniczki BKS u Stali Bielsko-Biała. Przed chwilą zakończył się drugi mecz tego ćwierćfinału. BKS wygrał na wyjeździe z uks em 3 do 0, no i w kontekście tego, że kilka dni temu to Bielszczanki zwyciężyły u siebie 3 do 1, to one awansowały do półfinału Tauron Ligi, czego bardzo gratulujemy. <śmiech> Okay, soft tail. standing in line to see the show. Never stole one girls that like the story So it's so so don't Mean life Cash back Haunter so. Standing in line to see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for audycji przy Muzyce o Sporcie. Teraz o tenisie, bo tyle, co działo się w ostatnich dniach w polskim tenisie, to już od dawna. Niestety nie wynikowo nie mamy dla Państwa dobrych informacji, ale chodzi o, o zmianę, czyli zmianę u Igi Świątek, odejście trenera Wima Fiseta, no i zmiany również u Huberta Hurkacza, gdzie nie ma w sztabie już Nikolasa Masil. Razem ze mną Cezary Góriew, witam Cię Czarku. Dzień dobry, dobry wieczór. No trzeba powiedzieć, że na plan pierwszy wyszły te kwestie trenerskie. To wisiało chyba w powietrzu już u Igi Świątek na pewno od kilku, kilkunastu tygodni, a u Huberta Hurkacza no mieliśmy mniej danych, ale też pewnie Hubert musiał coś zmienić, bo widać było, że po tym fantastycznym powrocie po kontuzji troszkę nadeszło załamanie. Tak, rozpocznijmy od Ligi Świątek. Genialna tenisistka, sześć wygranych turniejów wielkoszlemowych, choć Łym Fiset zapisał sobie w swoim CV zresztą bogatym kolejny tytuł. Być może najważniejszy w historii polskiego tenisa na kortach Wimbledonu korty przy Tołot w Londynie, Zielona Trawa, legendy od czasów. Jadwigi Jędrzyjowskiej, Agnieszka Radwańska, no, mógłbym wymieniać też tutaj tytuł Łukasza Kubota, ale tak na dobrą sprawę ja nie za bardzo byłem przekonany do tej kandydatury Uyma Fiseta, rozmawiając z wieloma fachowcami, no teraz jeszcze w dalszej części rozmowy powrócę do słowa fachowiec, który się pojawia przy tych zmianach ale nie zaryzykował. nie wprowadził czegoś takiego, co by wyróżniało Igę. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby zmienić technikę czy uderzenia, był z tym forhendem. to naprawdę dużo przesady, że zbyt skrajna na tym forehandem wygrała sześć turniejów wielkosklemowych. No trochę rozumiem Igę, bo jeżeli ona udziela wywiadu, że przeprasza, że przegrała, wtedy akurat przepraszała, że przegrała z Linet, no to Przypomina mi to dziewczynkę. To jest brak tej pewności siebie, prawda? Którą tak. prezentowała. Ale pamiętasz, to co mówiłeś, ona przecież kilka lat temu, kiedy była 19-20-latką, ona przegrywała wyraźnie pierwszy set, a później zmieniała coś w swoim tenisie i potrafiła reagować na to, co robią rywalki. Teraz próżno było szukać czegoś takiego. Tak, szybko przypominamy, Tomasz Wiktorowski zakazał grania loba, uprościł ruch serwisowy, ale tak na dobrą sprawę, bo... Oczywiście nie mamy prawa y, za bardzo dyskutować na temat techniki, radzić idze, co ma zrobić, ale mamy prawo powiedzieć obserwując tych najlepszych tenisistów świata, że mają plan B. To też wyjdźmy poza tenis. No, to jest taktyka. Taktyka jest niezwykle ważna. Tomasz Wiktorowski swoim spokojem, konsekwencją tym, że jest strategiem y, potrafił jednak IGę zmusić do pewnych działań. Piotr Sierzbutowski, którego bardzo cenię, bo przecież on uczył techniki, bo są trenerzy, którzy potrafią świetnie prowadzić, są takimi kołczami, a są też trenerzy, którzy potrafią coś dodawać, jakieś elementy do tenisa. No i jeżeli popatrzymy na tych największych tenisistów, bo jest większa stabilizacja w bęskim tenisie, myślę, że nikt się nie pogniewa, bo to są fakty, ci najlepsi długo wygrywają, ale przecież i Nadal, i Federer, zwłaszcza Djokovic, szukali możliwości zmiany, poprawy. Mogę przypomnieć tutaj Endy Mareja I tutaj jak Rafał pozwolisz, taka zabawna sprawa. No powrócę, każdy teraz jest fachowcem, kto ma dostęp do internetu, kto lubi tenis, kto chce zaistnieć w przestrzeni medialnej. Ja To, to mnie bardzo rozbawiło y, bodaj dwa dni temu, jak jeden ze znanych dziennikarzy powiedział, że optymalnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby prowadził ją Rafael Nadal. Ja powiem nie, optymalnym by było wtedy, kiedy byłby Rafael Nadal, jego kolega Roger Federer, może jeszcze Andy Murray, McKenna, może, Andy tak. Murray oni wszyscy. a jeżeli I chcemy, zebrać ten tenis, to byłaby zawodniczka kompletna. Tak, mówimy optymalne. No to jeszcze tenisistów, takich m, dobry PR-kowiec, kultura uświata, żeby był wielki tenis i dużo zabawy, Andra Agassi, Marat Safin, Goran Iwanisewicz. Naprawdę z tym dawaniem rad yy, możemy sobie tutaj o tym dyskutować. Nie wiemy, kto będzie, ale... Francisco tak... Roig to jest ten człowiek, który współpracował kilkanaście raz z Rafaelem Nadalem. Nadal król Rolanda Garosa, Świątek Królowa, no to może rzeczywiście Coś to jest dobry pomysł. Jest? Wiemy, gdzie pojechała Iga Świątek, Majorka, szuka tam możliwości. Zobaczymy, jakie wieści będą docierały, ale nie tylko Roig, który był przecież blisko Toni Nadalem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 doskonale zna. Także poczekamy, co się wydarzy. No i mówiąc, że to no Iga ma problemy, a mogą minąć dwa tygodnie i tenisistka tej klasy może wstać i może znowu grać tak jak wcześniej. Na koniec wątku Igi nie będzie jej w Gliwicach na tym turnieju Bleeding King Cup, gramy tam z Ukraińkami. No mówi, że musi odpocząć, rzeczywiście zresetować się. Według ciebie to dobry ruch, czy jednak dobrze, żeby przyjechała, pokazała się polskim kibicom? Trudny temat, bo oczywiście chcielibyśmy oglądać, ale ja jestem w stanie zrozumieć Świątek, to znaczy ja ją rozumiem. No, dużo się pisze w tej przestrzeni medialnej. Czasem są okrutne te osądy, wchodzenie w życie prywatne. Pierwszy trener przypomina czasy, kiedy pracował, zarabiał pieniądze, opowiada o ojcu. No to jest przerażające. Naprawdę, bo też mam takie wrażenie, że, bo jak słucham prawdziwych ekspertów, to oni mówią naprawdę z taką troską, ale odzywają się osoby, które moim zdaniem chcą zaistnieć bo oczywiście no jeżeli uczymy dziewczynkę 7-8 podstaw, zabawa, no trochę też wiem jak wygląda trening tenisowy dzieci, bo kiedyś tym się interesowałem, to naprawdę trzeba mieć dużo pokory. Iga powinna trochę odpocząć, znaleźć dla siebie przestrzeń, zbliża się seria turniejów na Ceglanej Mączce, Królestwo Igi Świątek, tak jak mówiliśmy i niech wróci taka, jaką ją, no, podziwiamy. Na pewno będzie sprawiała nam jeszcze dużo radości, to młoda zawodniczka ciągle, na razie nie zatrzymana jest Arena Sabalenka, ona wygrywa Miami Open, pokonuje Coco Goff, a Coco Goff skakuje na trzecie miejsce w rankingu wyprzedza Iga Świątek, która spada, jest czwórką, ale to nie ma większego znaczenia. Wciąż jest w absolutnej czołówce. Czarku, na koniec, krótko, Hubert Hurkacz też się rozstał z redem, z Nikolasem Masiu. Może być jeszcze trudniej, żeby jakoś nakierować Huberta, chociaż na pewno pomysły, pomysły na nowego szkoleniowca ma. Rozmawiałem długo z panem Krzysztofem, ojcem Huberta. Z kolanem wszystko jest w porządku. Brakuje pewności siebie. Hubert też we współpracy z Nikolasem Masu może nie tego oczekiwał, co jest mu potrzebne do gry. Chcemy, żeby Hubert Hurkacz świetnie serwował to z trenerem Boytonem Stenisisty, który był na 60. miejscu w rankingach serwisu, potem został liderem światowego rankingu, żeby czasami więcej atakował, ale Hubert Hurkacz to zawsze jest dokładność, stabilna gra z głębi kortu i nie można tego zburzyć. To, co mnie cieszy, Rafał, to jest to, że wielki Iwan Lendl, czy Lendl jak mówią na Morawach, on ciągle chce być konsultantem właśnie Huberta Hurkacza. Zanim Nikolas Masu został trenerem, to Wierzyłem w to, że Iwan Lubicic, on mieszka w Monte Carlo. To byłaby dobra droga, świetny trener, pra, pracował m.in. z Rogerem Federerem, był czwartym tenisistą świata, może to będzie ten kierunek? A mnie bardzo cieszę, że za plecami Igi Świątek i Huberta Hurkacza mamy kolejnych, bo przecież dziewczęta czy, czy chłopcy gdzieś tam już pukają do tych wysokich miejsc w rankingu. Cezary Guria. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję, O sporcie. W koszykarskiej ekstraklasie dziś trzy mecze. Zastar Zielona Góra przegrał z twardymi piernikami Toruń 88-90. do 90. We Wrocławiu Śląsk podejmował start Lublin i tutaj było jeszcze więcej emocji. To spotkanie oglądał Dawid Podsiadło. Witaj i powiedz kto i dlaczego wyszedł zwycięsko z tej zaciętej konfrontacji. Dzień dobry. No we wrocławskiej hali orbita już cicho, już spokojnie, ale jeszcze kilkanaście minut temu było tutaj naprawdę bardzo gorąco, bowiem dogrywka była potrzebna do tego, żeby wyłonić zwycięzcę meczu Śląska-Wrocław ze startem Lublin. Ostatecznie lepsi okazali się gospodarze, ale zacznijmy może od początku, bowiem wydawało się, że dla koszykarzy Śląska-Wrocław to idealna szansa, żeby wywiązać się z roli faworyta i pokonać start przed własną publicznością. Urodziny trenera Bagackisa, wypełniona orbita, no i szansa na to, żeby stać się drużyną z najlepszym bilansem w koszyku. Do tego na początku meczu goście z powodu kontuzji stracili Filipa Puta i Konora Frankampa, a wobec choroby JP Tokoto, Tokoto rotacja Wojciecha Kamińskiego skróciła się do ledwie siedmiu zawodników. Początek spotkania przebiegał jednak pod dyktando wciąż aktualnych wicemistrzów Polski. Zawodnicy startu ograniczyli przewagi rywali pod koszem, sami skutecznie rzucali z załuku i wykorzystywali swoje szanse po błędach WKS-u. W efekcie start w pewnym momencie prowadził już 42 do 31, a do szatni schodził przysz. W sześciopunktowym prowadzeniu. Po zmianie stron widzieliśmy sporo ofensywnej koszykówki. Były wsady Michała Krasuskiego i Briana Grifina. był alej up du duetu i Sanony Jakub Urbaniak. Były też w końcu lepsze momen momenty Kairela Luka, nowego zawodnika Śląska, który w pierwszej połowie, no bądźmy szczerzy, zaprezentował się bardzo źle. WKS odrobił straty, ale w ostatniej kwarcie przyjezdni odskoczyli nawet na siedem punktów po dwóch akcjach Orailiego. WKS doprowadził jednak do wyrównanej końcówki, jednak jeszcze przed nią gra na kilka minut została przerwana, bowiem błażej kuli po twardym starciu z rywalem zalał się krwią. Na tablicy był remis. Rzuty na zwycięstwo mogli oddać zarówno O'Reilly jak i Sanon, ale po ich niecelnych próbach kibice zobaczyli dogrywkę. W tej już dość wyraźnie lepsi byli gospodarze z Wrocławia. Akcji Williamsa, Kirkwooda i przede wszystkim efektowne podanie Nizioła do Urbaniaka przesądziło o zwycięstwie WKS-u. Ostatecznie na tablicy wyników po końcowej syrenie widniał wynik 98 do 91, a najwięcej punktów zdobyli Isów, Sanon dla Śląska i Ilajam O'Reilly dla startu. Wrocławianie mogą cieszyć się ze zwycięstwa i pozycji samodzielnego lidera koszkarskiej basketligi, ale solenizant Einars Bagackis na pewno ma o czym myśleć przed decydującą fazą sezonu Tyle Dawid Podsiadło, dziękuję Ci serdecznie za relację no to my teraz zagramy piosenkę Dawida Podsiadły Otwieram. Czy idę, widzę na jeden metr skoszona trawa nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj nie. Ciebie te Strachy trzymały mnie za kakt. Otwieram oczy i... Dam... Wokimi Antonelli z Mercedesa okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. To trzecia runda cyklu rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Drugie miejsce wywalczył Australijczyk Oskar Piastri, trzeci był monakijczyk Charles Leclerc. 19-letni Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Świata i jest najmłodszym kierowcą w historii, który tego dokonał. I właśnie o tym porozmawiam teraz z Patrykiem Sokołowskim, inżynierem aerodynamiki, który przez lata pracował w zespołach Formuły 1, w tym Ferrari i McLarenie. Pierwsze pytanie, czy to będzie sezon Kimiego Antonellego? Myślę, że za, za wcześnie na no, takie wyroki, szczerze mówiąc. George że też e, przyjęli swoje problemy i w Chinach, i, i dzisiaj w czasie wyścigu. Wczoraj sam po kwalifikacjach mówił, że nie trafili. Z, z tą dodatkową zmianą tylnego zawieszenia w e, polidzie, i Polic stracił balans, e, z którym Czart czuł się dobrze. Szczerze mówiąc, ja, by, ja bym poczekał. Mam dopiero trzeci wyścig sezonu. Teraz mamy bardzo długą przerwę. Po tej przerwie w maju dopiero sezon zacznie się na nowo. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo zmiany są potrzebne. Kimi wykorzystuje to, co mu się daje w tym sezonie prawie bezbłędnie. Mercedes był mocny, już było to widać w testach, że Mercedes będzie bardzo mocny. Ale tak samo mi się wydawało, że, że Ferrari będzie mocny. Mercedes ma przewagę jednostki napędowej na tych nieszczęsnych jednostek napędowych, które mamy od tego sezonu. Mamy tak zmienioną formułę silnikową. Niepremiowane są umiejętności kierowcy, żeby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 ładowanie i wykorzystanie baterii w czasie okrążenia no, będzie to skutkowało takimi a nie innymi problemami. Do tego dochodził już wtedy podnoszony aspekt yy, odnośnie bezpieczeństwa. Teraz ponad miesiąc przerwy od Formuły 1. Kolejne wyścigi na początku maja w Miami. A to dlatego, że przełożone imprezy w Bahrajnie i w Abu Zabi oczywiście z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataków ze strony Iranu to na pewno wielka szkoda dla kierowców i kibiców. No niestety szkoda. Mamy, mamy ten konflikt na Bliskim Wschodzie, ale Formuła 1 podjęła dojrzałą decyzję o odwołaniu tych Grand Prix, żeby nie pchać się w ten rejon. Już mieliśmy przecież w przeszłości podobne incydenty w czasie Grand Prix Arabii Saudyjskiej kilka sezonów temu, kiedy rakiety gdzieś tam spadały w pobliżu toru już w czasie weekendu, więc szkoda tylko, że nie, nie dało się znaleźć zastępstwa po prostu Zamiast tych blisko wschodnich Grand Prix, no ale tutaj ma, mieliśmy nie, niesamowicie krótkie i reakcje. No i wiadomo, Formuła jeden jest przede wszystkim biznesem komercyjnym, więc tutaj w grę wchodzą ogromne pieniądze. I to też grało na pewno rolę w tym, żeby na przykład nie organizować Grand Prix w Portugalii na torze Algarve czy, czy na Imoli we, we Włoszech. Właśnie z, z, ze względów choćby finansowych, No, ale ostatecznie przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo całego, całego cyrku Formuły 1 i pomimo tego, że będziemy mieli teraz bardzo długą przerwę od ścigania, to mam nadzieję, że i FIA i, i Formuła 1 wykorzystają ten czas po to, żeby się zastanowić nad tym, jak, no, jak rozwiązać te problemy z jednostkami napędowymi, bo nie można ukrywać tego, że ogląda się kwalifikacje Formuły 1 w tym sezonie fatalnie. I, i to nie jest już Formuła 1, gdzie liczy się totalny limit przyczepności, tylko, no, tylko to, co w tym sezonie mamy. Tyle Patryk Sokołowski, inżynier aerodynamiki, który pracował w takich zespołach jak Ferrari czy McLaren. A w pierwszej części od naszej audycji to już wszystko za kilkanaście minut. Między innymi o piłce nożnej, czyli o tym meczu, o którym mówiliśmy. Polska, Szwecja to już we wtorek. No i o tym wszystkim opowie Tomasz Kowalczyk. Jedynka. Polskie Radio.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 Czekam na Państwa od dziewiątej. Jutro w czterech porach roku Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia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 Korek powstał i utrzymuje się przed światłami w Czosnowie dla tych wszystkich, którzy wracają z Mazur, z Wybrzeża Gdańskiego i jadą w stronę Warszawy. Podobna sytuacja na Krajowej Siódemce między Łomiankami a wjazdem do stolicy. Tu też powstał korek. Autostrada A18 na odcinku Węzeł Żary Zachód, Węzeł Żary Południe. W pobliżu Grotowa, na jezdni w kierunku Wrocławia na 17 kilometrze bus uderzył w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany pozostaje jeden z pasów jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 28 na odcinku Jasło-Krosno w pobliżu miejscowości Szebnie na 217 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Jedna osoba została ranna, droga była zablokowana. Ruch na naszych drogach niewielki, warunki dojazdy prawie, że bardzo dobre. Mówię prawie, bo na południe od drogi 28 może być mokro i ślisko.